Tu mamy mnie, tu mamy palenisko, tu na tym palenisku, jeżeli kołd będzie, można wyciągnąć do 1200 stopni. To znaczy łączyć obręczę można. Co robią? Podkowy, lemiesze, brony, no wszystkie rzeczy. Kowal się uczył 3 lata, po trzech latach był czeladnikiem, później zdawał mistrzowskie egzaminy. Jeżeli zdał, to już był kowalem mistrzem ale nie mógł podkuwać koni. Musiał zrobić 120 godzin podkuwacza koni, wtedy dopiero mógł pracować jako pełny kowal. Jeżeli chodzi o podkuwanie koni, to konie zawsze na zewnątrz były podkuwane, albo tam takie specjalne jest stanowisko dla koni. Jeżeli chodzi o robienie podków, podkowy się tak samo robi, jak i duże takie malutkie.